Zaczynamy przedział rozmów. Dobry. O, to pan. Siadaj pan wygodnie, bo aż mnie świeżbi. Jak masz pan świeżba, to ja nie siadam. I wołam kondowuktora, żeby tu dezynsekcję... zrobić. Cholera łazi to i robactwo roznosi. No cholera jak gęś z prosięciem. Mam ochotę z panem porozmawiać. Nie mam żadnych robaków, bądź pan spokojny. Po prostu ciekaw jestem, co pan sądzi o emerytach. No co mam sądzić, no żyją, co nie? I tu jest pies pogrzebany. Chyba nie pies, tylko emeryci. No właśnie nie do końca. To nie słyszał pan? O reformie emerytalnej równouprawnieniu u nas się debatuje w tym kontekście. A to pan do tego pijesz? Trzeba było tak od razu. No chcą kobiety zrównać yy, i mężczyzn. No ale te baby to głupie są. Bo zrobiły ten jakiś swój sabat czy inny zlot na miotłach i urządziły razem ze seldowcami, że one tak nie chcą. Toć tyle o uprawnienie walczą, a teraz nie? Wie pan, Eseldowcy muszą wybierać między elektoratem. Millerowi to było mało czerwonych torebek, to zabrał wszystkim kolegom z partii i kurtkę sobie z nich uszył. Kalisz płakał jak dziecko. Eh, esseldowcy postawili na transwestytów i konserwatystki. No chyba pan żartuje? Jak można jednocześnie konserwatystów i transwestytów zadowolić? Panie, to takie numery. Tu się nogę podnosi o. To już jest obrzydliwe, ale o co chodzi z tymi transwestytami? No, pan nie wie, to jak już zablokują to, to będą eseldowcy walczyć o prawo do wcześniejszych emerytur dla transwestytów. Co prawda dzieci mieć nie mogą, ale presja społeczna ich przygniata. Yy, a tak by się dzieckiem zajęły. To dopiero jest dyskryminacja. No, coś pan powiesz. To wyjdzie, że wszyscy będą pracować, tylko te geje w damskich ciuszkach na emeryturze. A no świat idzie do przodu. Rozmawiali Grzegorz Ciesielski i Filip Szarecki.